Na 100%. O życiu, o chrześcijaństwie, o życiu przy Chrystusie na 100%. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, odcinku numer 18. Stuknęła nam 18. Już Jesteśmy mamy, pełnoletni. Mam prawa wyborcze. O oh, wow. Tylko nie wiem, co możemy wybierać jako pod nagrywać żoną podcast, czy nie? No ja wybrałem, tylko żona się sprzeciwia, czasami. Ale tak to jest. No oczywiście. ale ja nie mam 18 odcinka. Nie jak nie masz, to nasz podcast, to jest DJR podcast, no to jak DJR, no to chyba nasz. No dobra, no to nasz. No tak to... było od początku, nie? Tak? A ty ty nagrywałeś? Tak no ale DJR. Mhm. To Jola, tak? Mhm. No, no to skoro już jesteśmy po kłótni, to mogę powiedzieć co będziemy dzisiaj nagrywać a nagrywać dzisiaj będziemy właściwie to Jola dzisiaj będzie występować jako gość programu jako gwóźdź programu śmieszna, ale co poradzisz bo dzisiaj Jola zabierze nas w podróż podróż, której kiedyś tam dokonała kilka razy się dopuściła jeszcze zanim była moją żoną w podróż, w którą ja bym was nie zabrał bo mnie to tak średnio interesuje aczkolwiek wiem, że dla wielu słuchaczy może być interesujące dlatego wam o tym powiem a wybierzemy się do Teze. do Tz we Francji i będziemy mówić o tym jak tam jest dlaczego warto tam pojechać czy w ogóle warto tam pojechać a wszystko to opowie nam Jola, bo Jola już tam była wielokrotnie była dwa razy, no to tam, żeby wielokrotnie. No wielokrotnie, wiesz, no dwa razy to byłaś w samym Teze ale... A, chodzi ci też o te spotkania. Tezę to coś więcej niż tylko wioska we Francji, to jest cała idea jakaś tam, więc myślę, że jest o czym gadać. To co, mam zacząć czegoś, tak? No najpierw powiedz, o co chodzi w ogóle w tezę. Teza to jest taka mała wieseczka we Francji, niedaleko Lyon której to są bracia, mają taką wspólnotę i to co jest interesujące jest to wspólnota ekumeniczna, czyli łączy e, braci różnych wyznań chrześcijańskich. Nie wiem jak jest teraz, ale bo dawno się nie przyglądałam, że tak powiem, konkretnym faktom, ale jak Dowiadywałam się o, ostatnim razem, nie było żadnego e, brata prawosławnego, ale byli bracia protestanccy, katoliccy... E, no, równi tacy chrześcijanie. I o co chodzi w ogóle z tym? Po co oni się tam gromadzą? <śmiech> to znaczy, historia tam się wzięła z... E, historia nie wzięła się z jakiegoś takiego ogólnego, e, idei, ogólnej idei ekumenizmu, Wiedział się od tego, że brat Roże, który założył tę wspólnotę pomagał w czasie II Wojny Światowej y, Żydom albo potem też innym y, uciekinierom. Ponieważ ta wioseczka jest w miejscu, gdzie była kiedyś linia demarkacyjna. To się tak nazywa, nie? Tego, no nie? Takie miejsce w czasie wojny, gdzie się Pewnie tam... Tak się ...przedzielają dwa różne fronty. W każdym bądź razie pomagał razem z siostrą, gdy na przykład... Były dzieci, które straciły rodziców, razem ze swoją siostrą szukali im. Ale stajem, stajem, ze stajem. swoją siostrą rodzoną. E, szukali im domów po prostu. A później e, to się stało tak, że nowi e, bracia się pojawili. pojawili się, pojawiły się osoby, które chciały pomagać, więc się włączyły tak jakby, do tej wspólnoty. No i po pewnym czasie powstała wspólnota, która się nazywa wspólnotą e, TZ. I generalnie chodziło o to, żeby łączyć chrześcijan. A, a kto ich zatwierdził? Bo no, W Kościele Katolickim, żeby powstała wspólnota, no to trzeba od biskupa mieć pozwolenie na to i on musi e, dać aprobatę na to, żeby taka wspólnota sobie pod patronatem Kościoła Żyła i mieszkała, i coś robiła i do tego ubierała się tak samo, i, i tak dalej. Do, to jak to było z Tezastem? Czy wiesz, może? Nie wiem tego. Mówiłeś, że nie muszę się przygotowywać różnych faktów. To się z takiego nie, no, to to nie się wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Ale, dobrze, Ale konkurs, jest strona. Jest strona www.pisze się ty a i z e.fr, bo to we Francji. I może tam coś będzie wiadomo, może tam można poszperać, poszukać, popatrzeć, poczytać. E, ja nie wiem, kto to zatwierdził. Wiem, że Jan Paweł II był kiedyś w Tydzę i był bardzo bliskim przyjacielem brata Roże. No wiesz, Czyli... no, na pewno kościół katolicki zatwierdzać tego nie musiał, nie musiał bo e, w takim sensie pozwalać na cokolwiek, bo nie jest to katolicka wspólnota. No ta tak, ta więc, więc nie, wiem, nie, nie wiem, kto się zajmął, zaj... zajmął tym, że, że ta to była... W każdym bądź razie ta wspólnota. Się <laughs> Może, nie wiem. Ta wspólnota rosła, rosła sobie tak, coraz więcej braci przychodziło, dołączało się. Wspólnoty w pewnym momencie zaczęli też przyjeżdżać młodzi ludzie. Chcieli tak, jakby spędzić czas jakoś tak pomagając czy na modlitwie. Bardzo często byli ludzie, którzy szukali Boga, którzy byli gdzieś tam w jakimś takiej swojej sytuacji życiowej, gdzie nie wiedzieli co ze sobą zrobić, jaką drogę wybrać. W tej chwili... za ja dużo nie wiem historii, więc więcej nie opowiem. W tej chwili jest tak, że w samej wioseczce TZ żyją bracia, ale część z tych braci jest również rozsiana po różnych... Jak to się nazywa, misjach. Zapomniałam słowo, ale śmiesznie. Są w, w Kamerunie, czy w jakichś takich innych krajach takich, gdzie jest naprawdę tak bardzo trudno i tam bardzo, one tam pomagają w wspólnotach. I do takiego teze można przyjechać i być tam na przykład przez tydzień, albo przez miesiąc, albo przez rok, to zależy. Ale na początek poradziłabym pojechać tylko na tydzień. Co się tam dzieje w takim teze? W takim teze trzy razy dziennie jest modlitwa. Ona jest dość specyficzna... Yy, bo e, generalnie chodzi o to, żeby ta modlitwa miała te wspólne e, elementy pomiędzy, wśród chrześcijan. Więc modlitwo ojczynasze jest taką wspólną modlitwą. Modlitwa, modlitwa śpiewem, czytanie pisma, e, chwila ciszy na medytację. To takie główne punkty. O i psalmy, psalmy też. Takie główne punkty. Powiem, Jeżeli jest się katolikiem, to o bodajże siódmej rano jest możliwość mszy w takiej malutkiej kapliczce. No właśnie, bo to e, wiadomo, że kumenizm ekumenizmem, <śmiech> ale e, chyba nie, nie, znaczy no na pewno nie wiąże się z tym, że to z tym, że trzeba Wyprzeć się nie, nie, nie, nie, nic, nic, nic nie wymaga się od ludzi tego, żeby się czegoś wypierali. Jeżeli jest się katolikiem, daje się, jest taka możliwość, żeby uczestniczyć w codziennie rano. Ale to co, przyjeżdża tam ksiądz katolicki z wioski obok, czy... Znaczy tak, kilku z tych braci jest również księżmi, bo oni się wykształcili w księży. Ale to było tak, że... Przystępowali do wspólnoty jako protestanci i zobaczyli, że przyjeżdża dużo katolików, no to potrzebujemy nie, katolickiego księdza. Nie, to jest jeżeli ktoś był katolikiem, to stał się katolickim księdzem. Nie było przekręcania. Aha, czu, czuł powołanie do kapłaństwa i był jednocześnie bratem. Tak. Więc I na przykład polski, bra, polski brat e, Marek, który tam jest, on jest księdzem. Więc jeżeli na przykład nie ma nikogo innego, to on odprawi i nie ma z tym żadnego problemu. Ale bardzo często ludzie przyjeżdżają w grupach i w tych grupach są księża. Mm -hmm. Więc e, bardzo często takie msze są e, wielojęzyczne. E, na przykład jest pięcioro księży i ta msza jest odprawiana e, w, języku, w jednym języku, ale czytania są w różnych językach, psami jest w innym języku, e, modlitwa wiernych, takie różne rzeczy. Czasami ojciec nasz się mówi po... Generalnie po łacinie, albo po angielsku, żeby było tak jak naj... Tak jak wspólne. Aczkolwiek nigdy się nie wymaga od ludzi tego, żeby mówili, yy, żeby się modlili w jakimś konkretnym języku. Wymaga się tego, że... więcej znaczy wymaga się. Zaleca się, żeby się modliły. Jeżeli ktoś nie, nie zna ojcze nasz po angielsku czy po łacinie, ten problem powiedzieć ojcze nasz po polsku czy w swoim własnym, własnym ojczystym języku. Z tym jeszcze mogę powiedzieć? Oprócz modlitwy, która jest trzy razy dnia, są jeszcze takie spotkania w grupach. Generalnie tam jest taka malutka administracja, organizacja i ludzie są podzieleni na grupki takie siedmiu, 10 osobowe i generalnie jest tak, że jest zwykle ktoś, kto prowadzi spotkanie w takiej grupce i ma jakieś tematy do poruszenia i czyta się pismo, rozważa się pismo, bądź czyta się list, list gdy ja byłam, to był jeszcze wtedy brat Roże, więc to były listy od brata Roże, a no, w tej chwili są pewnie listy od brata Alloyda. O, się zmienił brat, e, bo brata Roże... To... W każdym bądź razie generalnie chodzi o to, żeby dzielić się tym e, dzielić się swoimi doświadczeniami, w jaki sposób się żyje, z jakimi problemami się spotyka, e, z, jakimi, z jakimi rozwiązaniami się spotkało, że sprawdzają się, że dają, że da się coś z tym zrobić. Tak po prostu, żeby się dzielić swoim życiem, swoim doświadczeniem. Oprócz tego jeszcze jest... Oczywiście są posiłki, śladanie, obiad i kolacja. Yy, I jeszcze jest taki punkt programu jak praca. No bo tak, yy, gdy przyjeżdżają tam ludzie, to jest taka opcja, że tak, no, ktoś musi posprzątać po tych ludziach, ktoś musi im przygotować jedzenie, ktoś musi po tym jedzeniu posprzątać. Ktoś... Yy, no, jest po prostu mnóstwo rzeczy, które trzeba robić i tak naprawdę te wszystkie rzeczy są robione przez tych, którzy przyjeżdżają i po prostu włączają się i każdy ma jakieś tam swoje małe zadanie. To nie jest tak, że wszystko jest obsługiwane przez braci. Bracia są tam od tej strony duchowej. Ludzie jak przyjeżdżają, to zajmują się tym, żeby wszystkim pomagać. Są tam siostry Urszulanki, które też tam pomagają i... Yy, pomagają bardziej przy... mają więcej spotkań z dziewczętami a bracia mają więcej spotkań y, z chłopcami, ale to... Też... A te urszulanki tam są, bo bracia poprosili, a czy, tego się nie jak... nie czy nie napadoczyły? Nie wiem, jaki, jaki, był, jaki był powód, ale jest taka opcja, że można przyjechać do TZ na tydzień w ciszy. Polega to na tym, że się śpi, że się mieszka w osobnym miejscu i generalnie jest to czas, w którym się rozmyślamy, medytuje, modli... Usiłki są w ciszy, zalecane jest, żeby yy, generalnie nie komunikować się zbyt wiele. I ma się w ciągu dnia jedno spotkanie z siostrą i się rozmawiać. Sam przykład daje albo coś do przeczytania, albo jakiś fragment do rozważania. Czyli takie kierownictwo duchowe. To. Takie, takie coś takiego. Więc mm. właśnie dlatego siostrzeczki tam są, żeby kobietki też mogły się, że tak powiem, coś takiego A czemu to musi być siostra, a nie jakaś, nie wiem... A to ja nie wiem, czemu zostało tak zdecydowane, że jest to akurat siostra. Wiem, że siostry Ruszonki w tym bardzo pomagają. Siostry też bardzo pomagają w takich zwykłych organizacyjnych rzeczach. Są, są takie... Znaczy, siostry... w ogóle jak adwokat diabła dzisiaj przepytuje. Właśnie straszne rzeczy. Straszne. No, w każdym... A, a tak w ogóle to powiedział, że nie, nie musisz się przygotowywać, nie musisz nic czytać. No, tylko pogadamy sobie. No, no wyfaki... przecież wiesz to wszystko, no byłaś tam już tyle razy. No to. widzisz, ile razy powiedziałam? nie wiem? <śmiech> No, w każdym bądź razie wieczorami jest, jest takie miejsce, e, gdzie można sobie, e, nie wiem, kupić piwko, czy jakieś frytki, czy coś takiego. I jest takie miejsce, w którym ludzie się spotykają, po prostu sobie... No jest to miejsce dla rozrywki. Generalnie polega, nie ma takiego czegoś, że jest tam DJ i puszcza jakąś muzykę. Generalnie ludzie przynoszą instrumenty, albo śpiewają, robią jakieś różne zabawy, albo pokazują, coś przedstawiają. Ludzie się bawią no, że tak powiem, sami arwalują, w jaki sposób będą się bawić. I czasami, czasami to wychodzi nawet do bardzo, bardzo późnej nocy. No ale jest to. Ze jakieś, w no, widziałaś już, jak tam byłaś, jakieś takie pijaństwo? Nie, nigdy nie widziałam czegoś takiego. Wszystko kulturkę. I... No, na no, kulturkę nigdy nie widziałam takich. No. no, a teraz powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz, bo jak się patrzy na polskie chrześcijaństwo i na polskie kościoły, na polskich chrześcijan. No to niestety ten ekumenizm jest taki dość dziwny, bo głównie polega to na tym, żeby sobie wytykać, co złego jest w twojej religii. A jak to jest w teze? Czy tam też często się spotyka takie postawy, że ale ty źle rozumiesz Pismo Święte, a to w ogóle nie o to chodzi... Yy, nawkładali ci do głowy głupot albo coś takiego, jak to wygląda? Yy, nigdy się nie spotkałam z czymś takim. Generalnie jest tak, że nie wiem, że na przykład rozważamy jakiś fragment isma, a każdy mówi swoje zdanie. Ale nie ma takiej opcji, że ktoś komuś wytyka, że coś źle rozumie, że to nie jest tak. Bo to, jest, bo to są takie spotkania, gdzie ludzie się dzielą swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. Może mają pytania, zadają pytania, może ktoś odpowie, może nie. Jak potrzebują, to mogą sobie porozmawiać z którymi z braci. Bracia są bardziej odpawci, bardzo otwarci, bardzo chętnie rozmawiają z, młodzi, z młodymi. Nigdy nie spotkałam się z czymś takim. Sądzę, że dzięki temu, że ta modlitwa jest taka, ma taką formę, a nie inną, które tak naprawdę każdemu, czy chrześcijaninowi czy, y, chrze, każdemu chrześcijaninowi, czy katolikowi, czy komuś y, z braci protestantów, czy z braci prawosławnych, Wszystko pasuje. Po prostu bardzo o, jest taka, no jest tylko Nie ma jakichś takich rzeczy. Czyli nie może być jedności. Pewnie, że tak. Nie ma wojny, i nie ma bytu. Nikt się tam. Nie, wszyscy, jest to taka. Jest to naprawdę wspólnota, ale w takim prawdziwym znaczeniu słowa wspólnota. Tam. Czyli jest to coś, co, czego moim zdaniem powinniśmy uczyć się w Polsce. Bo to jest tak jak ja tutaj, to co mówiłem chyba wcześniej w którymś podcaście, jak poszedłem kupić choinkę i kupiłem ją od baptystów. E, no to oni mi tam dawali swoje ulotki od razu. Przy okazji sprzedaży choinki, że jak jestem z Polski, to może bym przyszedł, bo mają też serwis po polsku, czyli te nabożeństwo takie tam gdzieś w niedzielę specjalnie, bo dużo Polaków jest, a ja mówię, że no, ja w ogóle to się tam mnie spytali, czy wierzę, ja mówię, no tak, jestem chrześcijaninem, nie? No to przyjdź, przyjdź, ja mówię, ale ja jestem katolikiem, to ja tam, ja chodzę gdzie indziej. To super, super, że jesteś chrześcijaninem, super, że jesteś katolikiem w ogóle. Bracie tam zaczęli do mnie mówić, mm -hmm. nie? I, I jest niesamowita jedność. I, I wszystko jest super. Kościół katolicki jest 300 metrów od kościoła baptystycznego mm. i, i jesteśmy braćmi, nie? Trudno tego doświadczyć chyba w Polsce. No, to znaczy też nie ma tak wielkiej ilości tych różnych wyznań w Polsce. Nie, nieprawda. Ja nie widzę. Znaczy... Na przykład w samym mieście Szczecin, z którego ja pochodzę. Ja ci jestem w stanie chyba wskazać jeden ja kościół yy, protestancki. Znaczy nie, ja myślę, że jest ich więcej, tylko że nie wszystkie, wiesz. No w Irlandii jest ich dużo z tego względu, że tutaj yy, to społeczeństwo jest roz, troszkę bogatsze, więc stać ich na to, żeby przez, jakiś tam dom przeznaczyć na dom modlitwy czy na, na dom zboru. No w Polsce to raczej, tak jak ja pamiętam, nawet w Karlinie, z którego pochodzę, tam było 7 tysięcy mieszkańców i były dwa takie zbory, nie? Mhm. I oni się spotykali w domach generalnie, więc no nie było wielkiego wszeldu, że tam kościół baptystyczny, mhm. czy tam adwentystów, coś tam, coś tam. No, spotykałem się na pewno, tylko, no, mówię, ten poziom dążenia do jedności jest troszeczkę inny w Polsce, tak mi się wydaje. No, ale jeszcze o tezę, bo ty tam byłaś. Byłam w, w tej wioseczce Teze. Byłam raz na tydzień, na taki zwykły tydzień, gdzie uczestniczyłam normalnie w życiu TZ, byłam w pracy, e, w tak zwanej grupie pracy i, i po prostu to był taki mój zwykły tydzień. Innego roku pojechałam na miesiąc. i Pierwszy tydzień był to zwykły tydzień, potem drugi tydzień poszłam do ciszy, a potem dwa następne tygodnie mm, moim głównym zadaniem była praca, więc nie uczestniczyłam w pełni we wszystkim, byłam na modlitwach. Ale nie byłam na spotkaniach, e, gdzie się rozmawia, tak spotkania w grupach. Tylko w tym czasie zajmowałam się jakimś innym, e, no przygotowywaniem czegoś, sprzątaniem czegoś, nie wiem. No to zależy gdzie tam, czy w kuchni byłam, czy gdzieś. To po prostu w tym momencie byłam w, w takiej grupie pracy. Nie tylko. A taki... jak ty się tam dostałaś za pierwszym razem? Za obydwoma razami. Mm -hmm. Do TZ. Polski, ze Szczecina przyjechałam autostopem. Raz z jednym kolegą, a raz z drugim kolegą. Jechaliśmy sobie przez Niemcy, a potem przez Francję. Autostopem przez, autostopem Europę. przez Europę. Można, kurczę, żeby Można. Się pomodlić, żeby pobyć razem. No, można. Stopie. No bo, wiesz, ja wtedy byłam studentem. W najęcie... Yy, studentką, studentką Studentką. <głos> Kupienie biletu na autobus to było dosyć. To był dosyć duży wydatek. A już nie mówiąc o tym, żeby gdzieś polecieć w ogóle do, do Paryża i potem wziąłem się autobus z Paryża. Wobec czego pojechanie autostopem było to po prostu za darmo. Pobyt w teze. Pamiętam ile wtedy, ale teraz wynosi około 4 euro za dzień. Mm -hmm. Z tym, że jeśli chodzi o opłaty, to one są generalnie tylko po to, żeby zapewnić żywność, zapewnić takie podstawowe rzeczy. Nie. Oczywiście, jeśli ktoś chce podać, dać więcej, to nie ma problemu. Można oczywiście, tym przyjmą i wykorzystają no, wszystkie możliwe potrzeby. Yy, ale opłaty są zróżnicowane od tego, z jakiego kraju pochodzisz. Czyli na przykład... Ja wtedy z Polski płaciłam dużo mniej niż ktoś wtedy przyjechał już z Irlandii albo... Nie, no wiadomo, wiesz, no jak ja mam zapłacić 4 euro, jak mieszkam w Irlandii, a ktoś ma zapłacić 16 zł będąc z Polski, to, no, to nie jest, jest to samo. Jest różnica. Wydaje mi się, że dla Polaków jest 2,5 euro, czy coś takiego. Nie pamiętam. No myślę, że teraz. czekaj, bo to 4 euro, no to w Irlandii na 4 euro... Ja nie wiem jak oni to takiej, liczą. Wiesz? W takiej średniej pracy, nie mówię tej najniższej tej, ani o najwyższej, ale tam powiedzmy, że średnio zarabia się około 12 na godzinę powiedzmy, no to to jest 20 minut pracy w Polsce 16 zł? No to. No przy tej najniższej to chyba tak. Myślę, że to będzie gdzieś półtorej godziny pracy. No, jeszcze. więc na pewno e, są to zróżnicowane. Na przykład, jeżeli się przyjeżdża z Rumunii, albo z Anglii, albo z Ukrainy, czy z Francji samej, to naprawdę oni, oni to zróżnicowali, biorąc pod uwagę ogólny status e, ekonomiczny w danym kraju. Więc generalnie, jak się przyjeżdża i się tam zgłasza, to e, wskazuje się, z jakiego jest kraj, to wtedy oni podają, jaki jest cenik. Oczywiście, jeśli masz więcej, możesz zapłacić więcej. jeżeli nie masz pieniędzy, to można poprosić i powiedzieć, że, że się nie ma, a że można się zapłacić połowę tego, co... No wie, to generalnie pieniądze nie są tam jakimś takim wielkim, wiel jakąś wielką przeszkodą, żeby tam pojechać, czy nie. Taką inną interesującą rzeczą Odeza jest to, że oni co roku organizują europejskie spotkanie młodych. Oni, to, to jest nazywane pielgrzymka zaufania przez ziemię. I te spotkania z odbywają się w różnych miastach Europy. Ja byłam na spotkaniu w Warszawie, w Paryżu, w Hamburgu, w Budapeszcie, w Mediolanie. Wiem, że były spotkania w Lizbonie, w Madrycie, w Zurichu, w Genewie, w, Zag w, Zagrzebiu. w Zagrzebiu. Nie wiem, gdzie jest w tym roku, nie pamiętam. Może Berlin to jest w tym roku. W każdym bądź razie, e co roku na przełomie grudnia i stycznia, zaraz po świętach Bożego Narodzenia do 1 czy tam 2 stycznia jest takie spotkanie. No, nie też jeździłaś. Na, to, właśnie, to właśnie na tych spotkaniach w tych różnych miastach Europy polega to na tym, że mieszka się urodzin, które wykazały chęć przyjęcia, że tak powiem, pielgrzymów bądź ewentualnie, jeżeli nie ma wystarczająco miejsc w domach prywatnych się w szkole na przykład, powinno w takich zbiorowych miejscach. Generalnie plan dnia w, w, jest bardzo podobny. Jest czas na spotkanie w grupach i jest czas na e, jakąś tam dodatkową pracę, czas na jakieś różne warsztaty, można się czegoś nauczyć, można nie wiem, coś zrobić, coś zobaczyć, coś usłuchać. Ale, no i oczywiście trzy razy w ciągu dnia jest modlitwa. No. no, to powiedz mi jeszcze o takim bardzo ważnym aspekcie i aspekcie znanym bardzo wielu ludziom, nawet tym, którzy nie orientują się zupełnie tym, czym jest Teza i skąd to się wzięło, czyli muzyka. No, muzyka w teze jest bardzo charakterystyczna. Są to kanony. Są to bardzo króciutkie pieśni, które się powtarza. Na jedno zdanie z pisma, z jakiegoś psalmu i ono jest śpiewane i się powtarza cały czas. Jest bardzo wiele pieśni, ja sama z tego doświadczyłam, o których nie wiedziałam, że są z tezy, dopóki nie, nie poznałam tezę. Bo śpiewałam te pieśni wcześniej z jakimiś tam różnymi e, grupami, z którymi śpiewałam w kościele. I to była jakaś piosenka, której się nauczyłam. no fajna piosenka, o, śpiewamy, super. A potem, gdy dowiedziałam się o tym, co to jest tezę i zaczęłam jeździć i nagle zobaczyłam, że o, to ta piosenka jest tu w śpiwniku, ona tu, tu, tu powstała, to jest piosenka stała. Więc jest dużo takich... Pieśni, kanonów, które są z tezę. Ludzie mogą tu nie wiedzieć, że są z tezę. Kto w... tworzy tą muzykę? Wcześniej był taki. E... Na samym chyba początku był kompozytor wynajęty. Potem jeden z braci. I ten brat chyba już nie żyje, i teraz taki inny z braci. Czyli tylko jeden, jedna osoba. Trzeba. Wydaje mi się, że tą główną melodię, tak. Te dodatkowe rzeczy, jak na przykład. E... Melodie dla instrumentów, które akompaniują, czy solówki, czy sądzę, że ten brat opracowuje głosy na, na że melodię i na cztery głosy to rozpisuje. Ale tak to. to... Chociaż bardzo możliwe, że to ten jeden brat wszystko pisze. A ty wiesz, czy oni mają jakiś copyright na to? czy? Tak, zawsze, zawsze jest napisane, że to jest muzyka, że jest copyright i to jest muzyka z TZ. Nie, bo zastanawiam się, czy, czy puścimy jakieś przykłady tej muzyki. Ale one są dostępne z internetu, więc... Od nich ze strony? Fragmenty u nich na stronie są. Aha, czyli te, ale można te fragmenty wykorzystywać? Nie, Dobra. nie wiem. To Sprawdzimy, jeżeli można, to powrzucamy, a jak nie można, to, to coś tam innego się wrzuci. Jeszcze o tej muzyce w teze. Generalnie to jest tak, że to jest jakiś malutki fragment, e, jakieś, taki, jakieś takie zdanie, albo z Pisma świętego, e, albo jakieś takie inne zdanie, które nawiązuje, czy coś takiego, takie medytacyjne, króciutkie. I ono jest e, powtarzane, ale synk jest w tym, że generalnie na początku były to śpiewy, śpiewy tylko i wyłącznie w języku łacińskim, a potem zaczęły powstawiać te pieśni w różnych, w różnych językach i jest kilka po polsku. Oprócz tego, że pieśni są oryginalnie napisane w jednym języku, bardzo często są też tłumaczone na inne języki. By potem, gdy ludzie wrócą do siebie do domu po takim spotkaniu i będą chcieli się modlić w ten sam sposób, albo używać tych pieśni, żeby można było je używać u siebie we wspólnocie, we własnym języku, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich. No właśnie, bo tezę nie kończy się w małej wiosce we Francji i na europejskich, czy tam jakichś światowych spotkaniach młodzieży, tylko, tylko... zabiera się to ze sobą do domu. Tak, zachęca się by po powrocie do, do siebie, do domu, żeby kontynuować modlitwę, żeby na przykład zorganizować sobie raz na miesiąc, raz na tydzień, modlitwę gdzieś yy, u siebie we wspólnocie. I sądzę, że w każdym większym mieście w Polsce znajdziesz yy, miejsce, gdzie się będzie modną. I spotykają się w jakichś salkach i... Albo przy kościole, to zależy. A czy to jest konieczne? <śmiech> yy, bo to mnie, jak, jak zresztą wiesz, a nie wiedzą o tym jeszcze słuchacze, mnie to troszeczkę irytuje, że Zawsze jak się spotyka młodzież, żeby organizować sobie te modlitwy TZ, to zawsze mają te cegły i świeczki i różo, i pomarańczowe płachty i tak. I to wszystko przybiera czasami taką postać przerostu formy nad treścią, czyli żeby tylko wyglądało jak w teze, bo no właśnie, inaczej nam się nie będzie dobrze umotnić. No właśnie, to jest takie trochę dziwne, bo e, generalnie to tak, wystrój w teze jest bardzo taki pomarańczowy, czyli jest bardzo dużo różnych e, czy cegieł, czy jakieś takich inne rzeczy, czy pomarańczowych płuciem, bardzo dużo świec, jest ikon, ikony są bardzo piękne. I to jest taki styl, który jest w teze. Ludzie to jest z... ogólnie niesamowite, bo jest to e, wspólnota ekumeniczna. E, myślę, że chrześ... znaczy, katolicy nie są chyba większością tam, czy są. Chyba nie. Są nie. Myślę, że jest to jakoś tam porówno, albo nawet e, no. z, z, większość to protestanci. A mimo wszystko są ikony. E, czyli jednak niektórzy potrafią zrozumieć, że ikona to nie obiekt Obrazek, bóstwa, to... tylko okno. Zresztą ikony same z siebie mają właśnie taką teologię. No to fajnie, to fajnie. A jeszcze... Ale czekaj, jeszcze nie dałem. A, Zapytałeś się no, o to. Wydaje mi się, że to naprawdę zależy od, od wspólnoty, bo są tacy, tacy ludzie, którzy właśnie, tak jak powiedziałeś, próbują imitować tezę w każdym możliwym celu, ale na przykład na tej modlitwie, która była, na której byłem wczoraj, rzeczą wspólną z tezę było to, że były świeczki, ale nie były w w takim samym kolorze. Ale były świeczki. I był krzyż. Taka ikona krzyża, jaka jest... znaczy replika takiej samej ikony krzyża, jaka jest w <coughs> dużo W dużo mniejszym formacie. Ale ponieważ w tej chwili w kościele katolickim jest Wielki Post, a modlitwa odbywała się w kaplicy, wszelkie płótna, wszelkie e, takie dodatkowe rzeczy były fioletowe. Bo w tej kaplicy jest taki wystrój w tej chwili. W tej chwili y, są... Y, już figurki były zasłonięte i krzyże były zasłonięte. No, bo to, już e, to już ten czas. Ale to jest, to jest wszystko... no kolejna świetna sprawa, że to nie, mi się podoba nie było w i nie było cegieł. To zależy od wspólnoty. Zależy znaczy z jednej strony to mi się zrobić. to podoba, w ze z drugiej strony mi się to nie podoba, bo e, tak, jeżeli chodzi o same założenia i teoretyczną stronę, no to widać, że ci bracia i i ci zarządzający tą, zarządzający tą wspólnotą bardzo respektują to z jakiego wyznania się jest no i mamy pozasłaniane krzyże i tak dalej i, i, i, i można zmienić kolor ale z drugiej strony to co mnie irytuje to to, że ludzie którzy się spotykają no, nie zawsze potrafią respektować wyznanie innych ludzi i niestety, no, no ja, mogę, ja mogę powiedzieć tylko z punktu widzenia katolika, że widziałem już kilka razy, że ludzie nie potrafią uszanować tego, czym dla nas jest świątynia, czym dla nas jest Kościół jako miejsce i zachowują się tam tak, jak zachowują się na przykład w swoich zborach, a to. Oczywiście nie, nie ma tutaj mowy o obrazie uczuć religijnych, ponieważ ja takich uczuć nie posiadam. Dla mnie moja wiara to nie jest żadne uczucie, więc nie można tego obrazić. No ale e, jednak jest to jakieś miejsce kultu. Tak jak dla Izraelitów świątynia, tak dla mnie Kościół jest takim miejscem. I fajnie by było, żeby inni to respek respektowali. To znaczy tak, Kościół, czyli ta świątynia, która jest w Teze, ona nie ma tabernakulum, ona nie jest takim typowym kościołem katolickim. Oczywiście, jest tam kapliczka jest. na dole, w której jest tabernakulum. I tam idzie ten, kto, kto potrzebuje i kto uszanuje to miejsce. Gdy są spotkania w różnych miastach w Europie, te spotkania są robione w halach, więc nie jest to nigdy kościół. Nie ma tam tabernakulum i nie ma tam tego nieszanowania punktu widzenia katolika, nie szanowania obecności Chrystusa w miejscu. Więc dopiero gdy przenosi się do siebie do parafii, gdy jest się na przykład katolikiem jedyne miejsce dostępne do zrobienia takiej modlitwy jest kościół i tam nie obejdziesz tego. Tam tabernakulum jest i Pan Jezus jest. No ale tak jak powiedziałeś, ludzie czasami zapominają o tym. No jest to jakaś mała świadomość. Aczkolwiek z drugiej strony to też... Y Katolicy sami z siebie ulegają temu wrażeniu cyrku, wrażeniu cyrku takiemu. Ja pamiętam przecież tą modlitwę, na której byliśmy razem tutaj w Dublinie, w, w katedrze pro to się nazywa. w prokatedrze dublińskiej no i który wiecie, wywalili, bracia, tak? wywalili ławki ze środka i, i poustawiali te poduszki, żeby nie siedzieć w ławkach, tylko klęczeć i w ogóle, no fajnie, to mi to nie przeszkadza, jak ktoś chce woli na zimnej podłodze, to niech sobie tam woli, ale najśmieszniejszą rzeczą było dla mnie to, że tutaj miejscowy ksiądz, który był za to odpowiedzialny, na czas tej modlitwy wbił się w Białą Albę, żeby wyglądać o, jak, jak brat z Teze. No. no to było akurat troszkę zabawne i śmieszne, no, ale to wiadomo, że każdy ma jakieś swoje poczucie takie, nazwijmy to, estetyki, <śmiech> szeroko rozumiane. A propos tego siedzenie na podłodze, bo generalnie ten budynek, ta świątynia w, w Teze i zarówno te hale, które są aranżowane na spotkaniach europejskich, to nie jest miejsce, gdzie są yy, ławki można usiąść. To jest miejsce, gdzie jest mnóstwo podłogi, wolnej przestrzeni. Jest oczywiście dekoracja, by pomóc się skupić na modlitwie, by było, by było również pięknie, ale generalnie trzeba coś ze sobą wziąć i pod swoje siedzenie i usiąść na tym i się modli na siedząco. Jeżeli jest się człowiekiem schorowanym i nie można siedzieć tak po prostu na podłodze, to jest oczywiście możliwość wzięcia sobie malutkiego stołeczka i usiąść, żeby sobie usiąść tak, żeby Ci było potem łatwo wstać, bo to nie chodzi o to, żeby ludziom utrudniać i mówić, że wszyscy muszą siedzieć na podłodze. Bo jest taka możliwość, ktoś może być mieć jakiś, nie wiem, jakieś przypadłeś coś z nogą, coś z kręgosłupem. To tak samo nie ma problemu, jeżeli jesteś na wózku ma problemu. Nie, nie, no to jest, piski, to jest też tak, że no to nie jest kościół katolicki, w którym zbiera się tam od... Czy, czy jakikolwiek zbór, że zbiera się od 20 do 300, czy tam do 1000 osób, tylko chyba w tym głównym miejscu zawsze jest parę tysięcy ludzi, tak? No w wakacje w teze... To duże tysięcy jest. Nie, nie, nie no jakby chcę skłamać, ale bardzo dużo. się tam wstawiło dużo. ławki, to, by to pod względem, to pod względem <coughs> nawet e, bezpieczeństwa no, i przeciwpożarowym to... te ławki mogłyby być trumną dla ludzi. No. E, więc myślę, że to jest akurat dobre rozwiązanie. A poza tym, no, zwłaszcza młodsi ludzie, bo przeznaczone jest to w, w mierze jest, dla ta młodszych ta ta ludzi. Teze jest zadedykowane dla młodych ludzi. E, jakoś odnajdują tą nie formę... Nie będę problemu usiąść na pomocy im, Im człowiek bliżej podłogi, tym łatwiej jest mu się modlić, Takie przynajmniej jak jest młodszy. Tak. Nie chodzi o leżenie krzyżem, ale jakoś tak, ci ludzie łatwiej się oddają w modlitwie. No dobra, to na razie, na razie będzie na tyle. Dlaczego będzie na tyle? Dlatego, że... Z teorii niewiele więcej można powiedzieć, ale Jola za jakiś czas wybierze się do TZ, do Francji. No mam taki plan, żeby niedługo mm, się wybrać. Mam plan ją tam wysłać, żeby mieć tydzień spokoju. <laughs> Nawet nie, nie chcę mi dać jest... Zooma, żebym coś nagrał. Yy, to zależy. Jakby trzelać na tydzień, to Ci dam. Mhm. Nagram sobie jakieś odcinki wcześniej i dam Ci zuma. A jak nie, to ty nagrasz telefonem i wyślesz mi, i będzie na bieżąco. Na bieżąco relacje z Teze. A, jakby ktoś chciał posłuchać, jak taka modlitwa z brzmi. Jest takie niemieckie radio katolickie, nazywa się Dom Radio. D-O-M-R-A-D-I-O. Wydaje mi się, że jest www.domradio.de. Wydaje mi się, że jest taki adres. W każdym bądź razie, na tamtej stronie. W zakładce TZ w soboty wieczorem o godzinie 10 czasu polskiego można posłuchać na żywo modlitwy z TZ. Co tydzień nagrywają... Co tydzień jest, że tak powiem, transmisja. Oprócz tego czasu, kiedy jest spotkanie, Europejskie Spotkanie Młodych, czyli to jest od świąt Bożego Narodzenia do pierwszego tygodnia stycznia. Więc dla ludzi, którzy nigdy nie spotkali się z TZ, nie wiedzą co to jest, można sobie zajrzeć i posłuchać. No i można zajrzeć sobie na stronę www.tzfr, która jest napisana w różnych językach. Można sobie wybrać, jak ktoś lubi to w Słochili nawet. I czytam w chińskim, to już polecam. Eee, Tylko trzeba mieć odpowiednie czcionki na komputerze, bo czasami to dziwnie wygląda. <taki> Takie kwadraciki. No i można sobie popatrzeć i eee, poczytać trochę o historii, trochę o śpiewie. Na przykład jest coś takiego, że niektórzy bracia wyrabiają ceramikę. Talerzyki, kubeczki, albo ceramikę też e, sakralną, czyli kielichy i, i takie tam, nie pamiętam, jak się nazywają te drogie. Jak się nazywają? Potany. O, właśnie, patany. Więc e, na przykład w Teze jest takie miejsce, gdzie można sobie kupić parę rzeczy. Można, można kupić tą ceramikę, czy nagrania e, na płytach CD, no to fajnie, że można sobie to wszystko kupić, fajnie, że można pojechać i e, mimo, że ja nie jestem entuzjastą TZ, to mimo wszystko zachęcam, bo, no, bo fajnie jest się łączyć, nie? jak się nie ma takiego podejścia powiedzmy od razu z samego siebie, to tam można sobie je wyćwiczyć i można się przekonać, że jednak można być razem. Więc fajnie jest tam na pewno pojechać. Aczkolwiek tak jak mówię, no ja się nie wybieram, bo, bo taka forma mi akurat mało, tu, tu o samą formę chodzi, mało mi to odpowiada. E, I zachęcamy do tego, żeby to odwiedzać albo gdzieś tam popytać po w swojej okolicy, czy gdzieś nie ma takich modlitw. Można też się popytać, czy przypadkiem ktoś u Ciebie w okolicy w mieście nie, robi, yy, nie organizuje że tak powiem, wyjazdu do TZ albo wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych. Jeśli naprawdę nic nie możesz znaleźć, to można sobie wejść na stronę i skontaktować, znaleźć tam adres mailowy i skontaktować się z braćmi Oni, bracia zwykle mają taką bazę danych, kto skąd organizuje i kto jest takim głównym punktem informacji w danym kraju, bądź nawet w danym mieście. No, no tak więc to, to wygląda tak jak wygląda, mówię jak Joli uda się pojechać do Teze to być może nawet zrobimy tak, bo masz Skype'a w telefonie, więc mm -hmm. jak będziesz tam, to o, będziemy mogli dobrze. robić relacje na żywo z Tezowa. To znaczy, że co, ja na pewno nie chciałabym tego używać na miglicwie. Nie no, oczywiście no. Gdybym poszła do pracy w kuchni, to mogłoby się zamoczyć. Nie, no spokojnie, to można takim... wieczorkiem, no, wiesz, no właśnie, tak? Ja nie mówię ci, że na... masz tam... E... Nie, bo mówisz, że na żywo, no ty, ja nie wiem, to tak chciałeś jakoś tak w czasie... Tak? Relacje na żywo, czyli w takim czasie, że tam jesteś i ja nagrywam Aha. tutaj. I... Nie, no tak to spokojnie. Tak. No. Jeszcze jest jedno takie miejsce, które jest bardzo fajne w tej małej wiosce. Nieważne, jakie jest to miejsce, nie, ponieważ e... odcinek mi jest już coś. super długi. Aha. I jeżeli... W w komentarzach słuchaczy wyrażą zainteresowanie tematem tezę, to z dziką radością nagramy kolejne odcinki na ten temat, bo Jola, która nie jest przygotowana i nie mogła się przygotować i strasznie jej to przeszkadza i narzeka, okazuje się, że jednak tej wiedzy ma dość sporo. Więc na pewno, na pewno jeszcze będziemy o tym nagrywać przy jakiejś okazji. A teraz życzymy Miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, miłego poranka. Ogólnie życzymy, żeby Wam było miło i... Sympatycznie. Sympatycznie. I mówimy Wam... Do widzenia! Just a little while Everything is gonna be alright, yeah. Everything is gonna be alright. I, right, I, I, I, I, right, I feel good when I sing it. Everything is gonna be alright. I feel good when I sing it.